Procedury rozwiązywania problemów. Jest jedna genialna metoda, która rozwiąże wszystkie twoje problemy, szczególnie problemy w firmie. Skopiowałem ją od Johna Maxwella z jednej z jego książek o przywództwie. To jest procedura rozwiązywania problemów na młodszego menadżera. Czyli zaczynamy, zaczyna się od tego. Ktoś spaprał robotę. Czy wiesz, kto jest odpowiedzialny? Jeżeli nie, obciąż winą młodszego menadżera. Jeżeli wiesz kto jest odpowiedzialny kolejne jest pytanie czy ta osoba była ochotnikiem? Jeżeli tak obciąż winą młodszego menadżera, jeżeli nie czy ta osoba miała kwalifikacje do wykonania zadania, jeżeli nie miała obciąż winą młodszego menadżera, a jeżeli miała czy dostarczono niezbędne narzędzia do wykonania zadania, jeżeli nie obciąż winą młodszego menadżera, jeżeli tak czy szkody można naprawić, jeżeli nie obciąż winą młodszego menadżera, jeżeli tak czy możemy udawać, że nic się nie stało? Jeżeli nie, obciąż winą młodszego menadżera. Jeżeli tak, miej pod ręką młodszego menadżera i czekaj, aż sprawa przycichnie. Zawsze rozwiązanie jest jedno. Niestety, chociaż oczywiście Maxwell przedstawia to humorystycznie, obawiam się jednak, że zbyt często w życiu właśnie tak to wygląda. Szukamy kogoś, żeby obciążyć go winą, żeby zepchnąć winą, żeby nie wziąć odpowiedzialności. Oczywiście. Nie wszystko, co w życiu się przydarza, zawodowym czy osobistym, zależy od nas. Ale od nas zawsze zależy reakcja. Pamiętam, że książka, która mną wstrząsnęła, to była książka Wiktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu. On był przez kilka lat w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i mówił, na niewiele spraw miał wpływ, ale ciągle miał wpływ na swoją postawę. I on w pewnym momencie powiedział, ja nadam sens temu, co zrobię, wezmę odpowiedzialność za to, co mogę, i wierzę, że uda mu się przeżyć obóz. Udało mu się. Stworzył potem całą taką szkołę terapeutyczną, logoterapię, czyli człowiek, który nadaje sens temu, co się dzieje. I główną podstawą tej logoterapii, tak samo jak podstawą wszel rozwiązania wszelkich problemów, jest jedna rzecz. Biorę odpowiedzialność za swoje życie. Więc zobaczmy inną procedurę rozwiązywania problemów. Ona składa się z trzech takich kroków. Wisz te kroki są rozbite na czynniki pierwsze, żebyś mógł taką procedurę stosować zawsze i wszędzie. Pierwsze, sformułowanie problemu. Czasami ludzie intuicyjnie czują coś jest problemem, mówią trzeba zrobić to i to. Nie, to nie o to chodzi. Pierwsze, przeanalizuj. Przeanalizuj całą sytuację. Drugi krok Nazwij problem. Jak, jak przejdziemy tą całą procedurę, przejdziemy ją jeszcze raz i pokażę Ci jeden taki przykład z mojego życia, jak wykorzystałam tą procedurę. Czyli nazwij, co jest problemem. Trzecie, podejmij decyzję, czy działanie jest konieczne. Czasami działanie nie jest konieczne, czasami trzeba się jeszcze trochę przyjrzeć. Albo czasami trzeba powiedzieć, ok, to jest przejściowe, nie trzeba nic robić. Więc mamy... Pierwszą rzecz. Tutaj celem jest ujęcie problemu. Drugie. Wybór rozwiązania. Burza mózgów. Co jest istotą burzy mózgów? Wypisać wszelkie możliwe rozwiązania. Etyczne, nieetyczne, prawdziwe, nieprawdziwe, możliwe, niemożliwe. Wszelkie. Nie znaczy wybrać je, nie znaczy zgodzić się na nie, ale wygenerować. Jedna z ważniejszych rzeczy. Ludzki mózg jest tak skonstruowany, że potrzebuje wygenerować wszelkie możliwe, jeżeli na przykład pracujemy w zespole, kiedyś byłem w takiej grupie Mastermind i ktoś mówi, jak można rozwiązać ten problem. I ktoś rzucił, ta oczywiście żartem, jakiś taki pomysł, który był zupełnie nieetyczny i ktoś na to ostro zareagował. I wtedy osoba prowadząca tą grupę powiedziała tak, nie, nie, możemy teraz generować każdy pomysł, śmieszny, głupi i w ogóle, tylko dlatego, żebyśmy mieli to poczucie, że możemy powiedzieć wszystko, bo czasami rozwiązanie leży w czymś, co jest poza pudełkiem, jak to się mówi, tak? czyli poza schematem, którym normalnie o tej sprawie myślimy, tylko że ktoś tego nie powie, bo mówi, a ktoś powiedział coś takiego nietypowego i go wyśmiano. Więc musimy wygenerować wszelkie możliwe pomysły. Następna rzecz, bardzo ważna, Zobaczyć realne możliwości, czyli mamy wygenerowane ileś tych pomysłów realnych, nierealnych, prawdziwych, nieprawdziwych i teraz decydujemy, które możliwości możemy zastosować. I kiedy już wybierzemy, że taka czy taka możliwość jest do zastosowania to robimy strategię działania. Jak widzisz niektórzy robią to tak. Mamy problem z tym, więc zróbmy to, czyli określają problem bez analizy i od razu wrzucają w strategię działamy. Bardzo rzadko to działa, czasami można oczywiście intuicyjnie wpaść, ale jeżeli chcemy z tego zrobić jakąś procedurę, nawyk rozwiązywania problemów, to w większości wypadków jednak się pomylimy. I teraz rzecz, która bardzo rzadko jest robiona, ocena rezultatów. Mamy trzy możliwości, kiedy oceniamy rezultat, kiedy rezultat jest zadowalający, co robimy? Obciążamy winą młodszego menadżera. Kiedy rezultat jest pozytywny, stwierdzamy: OK, fajnie, ale kiedy nie jest taki, jaki oczekiwaliśmy, stawiamy trzy pytania. Problem. Czy problem został właściwie zdefiniowany? Może problemem było coś innego niż my myśleliśmy. Druga rzecz. Możemy stwierdzić, że problem był dobrze, do, dobrze sformułowany, natomiast rozwiązanie, które wybraliśmy, strategia zmiany nie była właściwa. A może być tak, że problem został dobrze roz, y, zdefiniowany. Dobra została stworzona strategia, a problemem jest, problemem jest działanie, którego nie podjęto, lub nie przeprowadzono właściwie. Więc zobacz na tą całą procedurę i pokażę Ci, jak ja zastosowałem ją w życiu. Więc pierwszy problem, który zacząłem odczuwać, to było mniej więcej dwa lata temu, że doszedłem do pułapu swoich możliwości. Czyli moja praca jako szkoleniowca, coacha, mentora była ograniczona moją osobą i była ograniczona tym, że no, nie mogłem się sklonować i być w kilku miejscach równocześnie, obsłużyć iluś tam klientów. No i więc było to niejasne odczucie, które zwykle jest, że coś jest nie tak. Więc zacząłem analizować całą sytuację, tak? na, na, na czym polega problem. No i tak, analiza co wykazała? Tak, Przeanalizowałem wszystkie działania, które podejmuję i zobaczyłem, że problemem jest to, że nie, nie mogę już więcej zarabiać, nie mogę mieć większego wpływu robiąc to co robię. Więc trzeba było stworzyć, tak, to, to było problemem, yy, więc podjęłem decyzję o tym, żeby zmienić to. Mogłem podjąć decyzję, żeby nie zmieniać, czyli pokażę Ci taką opcję. Czyli stwierdzam, dobrze, więcej nie mogę być, w innych miejscach nie mogę być, po prostu decyduje się, że tak jest, koniec, kropka, nie mogę nic zmienić, nie mogę na to wpłynąć, więc wiadomo, że w miesiącu iluś klientom odmówię, wiadomo, że nie pojadę we wszystkie miejsca, gdzie mnie zapraszają, wiadomo, że mój wpływ będzie taki, moje zarobki będzie takie i że tak już po prostu będzie. Ja jednak podjęłem decyzję, że chcę to zmienić. No więc można było wygenerować różne rozwiązania, na przykład zmienić zawód, powiedzieć w tym zawodzie doszedłem już do kresu, więc zmieniam zawód. Albo pomyśleć sobie tak, dobrze, to będę podnosił ceny. Albo powiedzieć sobie tak, yy, dobrze, to zatrudnię na przykład innych współpracowników. No, jakby możliwości było dużo, które mogłem zrobić, natomiast jakie ja wybrałem? Stwierdziłem, że muszę zrobić kilka produktów, dzięki którym pomogę ludziom, nie będąc fizycznie obecny. Czyli jednym z takich produktów to były wideoszkolenia, innym były audioszkolenia. Innym były książki, które napisałem i to już dało mi taki punkt odniesienia, że nie mogąc być w wielu miejscach, a chcąc pomóc ludziom, mogłem sprzedawać produkty, czyli mogłem zarabiać i wpływać na ludzi, nie będąc fizycznie obecny. Inną z rzeczy, którą zacząłem widzieć to, że jeżeli będę zarabiał za granicami naszego kraju, to robiąc to samo co w Polsce, mogę zarobić więcej, więc zacząłem wyjeżdżać i robić to samo, ale poza granicami naszego kraju, więc kolejna możliwość, która się pojawiła, tak. E, zrobiłem do tego strategię, czyli jak stworzyć wideoszkolenie, jak stworzyć szkolenie, jak napisać książkę i tej strategii zacząłem używać. W tej strategii zobaczyłem też coś więcej, że kiedy mam produkty i sprzedaję je własnymi kanałami, to coś zarabiam, ale jeżeli znajdę partnerów strategicznych, którzy będą e, mnie polecać dalej, to oczywiście będę się z nimi dzielił zyskami, to też yy, wprawdzie zarabiam mniej na danym produkcie, ale więcej na skali, w której docieram. Co więcej, yy, ta strat, yy, to co zrobiłem, okazało się, że przyrosło trochę moje oczekiwania, bo dzięki temu zaczęli się do mnie zgłaszać ludzie, którzy byli w stanie kupić ode mnie droższe produkty, ponieważ skala, na którą zacząłem działać, yy, ta internetowa szczególnie, yy, zaczęła być większa. To jest taki konkretny case, przez który chciałem Ci pokazać, jak to działa. Gdyby to nie zadziałało z jakichś powodów, to wtedy bym analizował, co jest rzeczywistym problemem, czy rozwiązanie, które wybrałam, jest właściwe i czy działanie, które podjąłem, poprowadziłem we właściwy sposób. I na zakończenie chcę się podzielić taką sentencją, którą kiedyś usłyszałam i bardzo mi się spodobała. Są ludzie, dla których drobiazg to problem. I są ludzie, dla których problem to drobiazg. Więc życzę Ci, żebyś używając tej prostej procedury mógł być człowiekiem, który powie dla mnie problem to drobiazg.